Minęła szósta, to program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności, jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Rządowy pakiet CPN przedłużony do połowa, połowy maja, a to oznacza niższe ceny paliw dzięki obniżeniu VAT-u i akcyzy. Rosyjskie wątki i pytanie o polityczną odpowiedzialność afara giełdy kryptowalut Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. To jest bardzo gruba sprawa. Na liczniku ponad 280 milionów złotych, a kwota stale rośnie mimo zakończenia transmisji. Nadal wpłacane są pieniądze na zbiórkę Łatwoganga.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 ona powiedział, że w ostatnich dniach widać wzrost cen paliw w hurcie, co ma związek ze wzrostem cen paliw na światowych rynkach. To oczywiście pochodna światowego kryzysu cen paliw, na którego przebieg nie mamy wpływu. Program ceny paliwa niżej będzie utrzymywany tak długo, jak długo sytuacja międzynarodowa nie zostanie uznana za stabilną. Pakiet CPN został wprowadzony w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie i zablokowaniem ciśniny Ormus. Koalicja rządząca i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością w sprawie afery Zonda Krypto. Jak przekazała Gazeta Wyborcza, kontrolę nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie, powiązani z tzw. mafią tambowską. Informacja o rosyjskich wątkach w tej sprawie została przekazana na niejawnym posiedzeniu w grudniu. Mimo to prezydent oraz Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiali się wprowadzeniu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, mówi wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.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 Prezydent odpowiada na zarzuty, że wiedział o powiązaniach zonda krypto z rosyjską mafią. Pierwsze pismo ABW dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do kancelarii prezydenta 12 grudnia. 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy o kryptoaktywach i 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu, tak napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. Na wpis prezydenta zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzeński poinformował, że 5 grudnia przedstawiciel prezydenta uczestniczył w niejawnym posiedzeniu Sejmu, na którym zostały przedstawione informacje dotyczące dotyczące ustaleń ABW w sprawie rynku kryptowalut. Zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa usłyszał mężczyznę, który w weekend w targu na, na uroczystą kolację Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym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 została wystrzelona z Waszyngtonu Marek Wałkowski Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Na liczniku ponad 280 milionów złotych, a kwota stale rośnie. Mimo zakończenia charytatywnej transmisji internetowego twórcy Łotwoganga, ludzie i firmy nadal wpłacają pieniądze na fundację Cancer Fighters. W akcje pomocy dzieciom chorym na raka zaangażowały się miliony Polaków, m.in. aktorzy, muzycy, sportowcy. Przez małą kawalerkę na warszawskiej Pradze Północ przez 9 dni streama przewinęli się m.in. Katarzyna Nosowska, Martyna Wojciechowska, Sanach i Borys Szyt. To wydarzenie może zmienić dobroczynność, twierdzi ekspertka do spraw marketingu internetowego. Dagmara Pakulska. Ja myślę, że to też był taki bardzo ważny sygnał dla innych zbiórek, które znamy, m.in. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby zobaczyć, jaka ogromna moc drzemie w internecie. Bo gdy sobie porównamy obydwie te zbiórki, które oczywiście są ważne, ale mimo wszystko woź ma zawsze taki wymiar mocno telewizyjny. Inspiracją do uruchomienia zbiórki był utwór rapera BDS-a i 11-letniej Mai Mecan Ciągle Tutaj Jestem, Disney Raka. Dziewczynka jest podopieczną fundacji choruje na białaczkę szpikową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują fikcyjne programy emerytalne. Przekonują, że przystąpienie do programu zwiększy ich emeryturę, mówi rzeczniczka Śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa smsy z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniu o płatności. ZUS ostrzega, że takie działanie to wyłudzanie pieniędzy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Siatkarze projektu Warszawa bliżej brązowego medalu Mistrzostw Polski. W pierwszym spotkaniu o trzecie miejsce stołeczny zespół pokonał Resowie 3 do 2. Trener projektu Kamil Nalepka chwalił swoich podopiecznych.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 W piłkarskiej ekstraklasie Piast Gliwice lepszy od Arki Gdynia. Gliwiczanie wygrali 4 do 1, choć awansowali na dziesiąte miejsce w tabeli, mają tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Arka zajmuje przedostatnie miejsce. Jan Zieliński awansował do drugiej rundy, czyli do świerć finału tenisowego turnieju w Madrycie. Polaki grający z nim w parze Brytyjczyk Luke Johnson pokonali amerykańsko-meksykański duet Robert Galloway i Santiago Gonzalez w dwóch setach do trzech.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 I Amerykanin Brandon Nakashima. Ponownie o sporcie za godzinę. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagencito firmy Reuters. Kolagencito firmy Reuters na stawy kości CERE. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor firma ubezpieczeniowa Warta oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Pogoda. Pogodnie będzie dziś na południu i zachodzie, w pozostałym obszarze, na pozostałym obszarze kraju więcej chmura, na Suwalszczyźnie może przelotnie padać deszcz, tam też najchłodniej maksymalnie 8-9 stopni. Na przeważającym obszarze 10-11 najcieplej na zachodzie do 14. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali.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 W południowej połowie kraju jakość powietrza dobra i bardzo dobra, w północnej tylko bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 12% energii elektrycznej, ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka Polskie Radio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 Polski Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Wtorek 28 dzień kwietnia, 118 dzień roku, do końca roku 247 dni. Słońce wzeszło o 5.12, zajdzie o 19.56. Dzień potrwa 14 godzin i 44 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego 2 godziny i 3 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin. I dwie minuty. Imieniny obchodzą Achacy, Afrodyzja, Afrodyzy, Arystarch, Dydym, Emilian, Joanna, Ludwik, Marek, Maria, Menander, Pamfil, Patrycjusz, Patrycy, Paweł, Piotr, Teodora, Waleria i Witalis. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzę. A dziś chciałoby się zaśpiewać, ale ze znakiem zapytania za panem Markiem. Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty? Mam pytanie do wiosny. Zdjęłam wszystko ok. Przyszłe dwie noce będą y, jeszcze gorsze, więc możemy się spodziewać jeszcze większych mrozów przygruntowych, więc te straty na pewno się powiększą. No właśnie, wiosno, to ty, czy to nie ty? Bo serca nie masz. Poranne przymrozki wczoraj i dziś i jutro, sadownicy liczą straty. Wiosna, choć pogodowa się ociąga, to przypomina o sobie jednakowo, że w inny sposób. A w jaki? A, a, a, w taki. Ciągle kicham Moja przyjaciółka, ona ma alergię na wiosnę i ja bardzo współczuję Leci z nosa, płakać się chce, ale trzeba żyć jakoś Duszność nawet występuje Jakieś zmiany skórne nie, To jest dobre pytanie o tej porze roku i o tej porze dnia Jak państwo radzą sobie z alergiami Tabletki, krople, jakieś płukanie nosa Pyta człowiek, który z alergiami nie ma nic wspólnego Mówi poważnie, chyba jestem szczęściarzem w tej sytuacji może zamknięte okna, może jakieś okulary przeciwsłoneczne, czy po prostu metoda na twardziela, że samo przejdzie. Czy y, trzeba być twardzielem albo twardzielką, żeby zostać bacą? Nadal w większości są to mężczyźni, natomiast z roku na rok kobiet y, przybywa. W zeszłym roku kurs ukończyło 7 kobiet na 40 uczestników. I ja już skończyłam kurs Juhasa, teraz robię taki następny etap, że tak powiem Bacę. No to jakie cechy powinien mieć? Powinna mieć kandydatka, kandydat na Bacę, jak się Państwu wydaje. 22 139 22 02. Czekam, stwórzmy taką listę cech charakterystycznych dla Baców. Czy jest jakiś feminatyw? Spoglądam na kolegów mądrzejszych od siebie. Feminatyw od Bacy. Przepraszam, bacówka to jest pomieszczenie. Dobrze. Jak? Dobrze, nie, nie, nie będę się kompromitował. Czy jest feminatę w odbacy 17 minut po godzinie 6.22 139 22 02. Nasi goście, już o 7.15 Adam Bodnar, senator klubu KO. A godzinę później Bartosz Romowicz z Polski 2050. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. 22 139 22 02. przypominam o naszym telefonie, a my jak zawsze w sygnałach jesteśmy z Państwem do dziewiątej. Gdy świat w kawałki na Twych oczach rozpadł się, gdy nie ma już ucieczki nawet w tym pysie. gdy każdy dzień wyszczy raz zęby jak zły pies, jest jedna rzecz, którą w szaleństwie warto mieć. Uw. Mm. Kaloryferparze dziś przestali grzać, nie, dziś zaczęli, jeszcze nie przestali, szanowni państwo, tej nocy temperatura spadła nawet do 6 stopni, 5 stopni poniżej zera i te najbliższe noce mają być także z przymrozkami. No cóż, takie oblicze wiosny mamy, jak wiosna, to i jeże budzą się ze snu zimowego i taki apel naszego słuchacza, który zabrzmiał tuż po godzinie piątej, pana Luisa z Katowic. Ja dzisiaj widziałem jeżyka przejechanego. Mam taki apel do kierowców, żeby uważali na Jerzy. Żal takich małych pędraków, które idą powoli sobie. Jestem wściekła. Słyszałam apel pana Luisa odnośnie Jerzy. Przypomniała mi się sytuacja z wczorajszego wieczora. Wracam do domu, widzę przychodzącego Jerzyka. Oczywiście zwolniłam, żeby sobie zwierzątko przeszło. Nawet takie miałam wahania, czy go przenieść, ale nie wiedziałam, z której strony, na którą ma zamiar przejść. I jak pan powiedział o tym Jerzu, tak sobie pomyślałam, czy mu się udało przejść. Dziś jadę do, do pracy, jeszcze potrącone. No ludzie, naprawdę, nie jesteśmy sami. Uważajcie, aż się łzy cisną. Pozdrawiam. Dzięki za ten głos, dziękuję za ten apel. Jerzy budzą się z hibernacji zazwyczaj w marcu albo w kwietniu, gdy ta temperatura wzrośnie, a właśnie na przełomie kwietnia i maja rozpoczynają gody. Samice zaczynają budować gniazda dla młodych, miejmy to z tyłu głowy, szanowni Państwo. Polskie Radio. Jedynka. A z przodu głowy zwykle, tak już człowiek jest stworzony, tak zwykle z przodu głowy mamy nos, a z tego nosa często kapie właśnie wiosną, bo to dla prawie co drugiego z nas jest pora przede wszystkim alergii. No i cierpienia nie ma co ukrywać. Jak się okazuje, te zachodzące zmiany klimatyczne to cierpienie jeszcze wydłużają, ponieważ wydłuża się sezon pylenia roślin. Problem jest coraz bardziej poważny, zatem no właśnie, jak się w takim świecie odnaleźć? przyjaciółka, ona ma alergię na wiosnę i ja bardzo współczuję, bo wszyscy są zmęczeni od zimy. Zaczyna się wiosna i ona po prostu cierpi przez całą tą wiosnę. Jakie to jest uczucie mieć alergię w taką piękną porę roku jak wiosna? No co, leci z nosa, płakać się chce, ale trzeba żyć jakoś. Są objawy alergii typu łzawienie oczu, duszność nawet występuje, jakieś zmiany skórne. Ciągle kicham, swędzi mnie skóra. Kiedyś to było tak, że po prostu kicha się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 jak nie mam już tej alergii tak bardzo, to już nawet nie pamiętam jak to było. Sezon alergiczny, jak bardzo on nam się wydłuża? Zdecydowanie się wydłuża. Bartosz Pałdyna, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Widzimy to już na perspektywie kolejnych lat. Troszeczkę klimat nasz się zmienia, dochodzi do ocieplenia klimatu i z tego powodu okres wegetacji roślin jest zdecydowanie dłuższy. A przez to, że rośliny pylą dłużej, stąd pacjenci mają dłużej objawy. Wynika to także z zanieczyszczeń środowiska, które mamy, a wiemy, że te zanieczyszczenia, zdecydowanie obniżają jakość naszego życia, uszkadzają śluzówki, błony śluzowej nosa, oczu, i to w konsekwencji wpływa na stan i dobrostan naszych pacjentów. No bierzesz jakieś leki, chyba i nie wiem, prosto przeczuciejełeś się. Co można zrobić, żeby zmniejszyć sobie to cierpienie? Mi leki pomagają. Trzeba się lekiem jednak wspomóc. Często uważam, że trzeba zdołać jakieś ślusteczki, bo się kicha często. Kremuję ręce. Po prostu siedzę w łóżku, od ciepło się ubieram żeby nie było zimno. Najważniejszym jakby lekiem w leczeniu pacjenta z alergii to jest unikanie alergenu, co w, w aspekcie alergii pyłkowej jest bardzo trudne, no bo pyłki są wszechobecne, otaczają nas, fruwają w powietrzu, więc są naszym naturalnym środowiskiem. No zdecydowanie tak jak teraz mamy okres spylenia wczesnych drzew, teraz szczególnie brzozy, czyli naszej królowej, to pacjenci zdecydowanie powinni ograniczyć taką ekspozycję, czyli nie przebywać w miejscach, gdzie tych brzoz jest dużo, bo wiemy, że stężenie pyłków w obszarze, gdzie jest brzoza, jest zdecydowanie większe. Starać się staranie czyścić nos, używać hipertonicznych soli, chronić oczy, choćby poruszać je w okularach czy w takich goglach ochronnych, ograniczyć wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają, używać oczyszczaczy powietrza. Czy to są takie... Czynności, które wszystkie razem zdecydowanie wpłyną na to, natomiast oczywiście no, mamy jako lekarze inne oręża jeszcze pod postacią no, leczenia farmakologicznego. No i to tym pacjentom zdecydowanie pomaga, ale no, musi być to odpowiednio spersonalizowane do danego pacjenta. Musi, musi być. A jak Państwo sobie radzą z alergiami, z tym, z tym nosem, przepraszam, i z tymi oczkami zaczerwienionymi? Wise men see, only fools rushing, that I ain't had fallen in love. Dzień dobry, ja w sprawie alergii tego nosa ciechnęcego. Otóż ja akurat na trawy tak reaguję, widzę trawy i rano wstaję, nuję ząbki, robię dwa razy psik-psik do nosa i mam luzik na cały dzień, a później na cały miesiąc czy półtora. Nic się nie dzieje, nie ma zaczerwienionych oczu. A jakie to proste, psik, psik, nie ma problemu. Just. A tak słyszę. Jaki radosny człowiek o poranku, pan, dziękujemy pan za Piotrze, ten telefon. Pan psik, psik taki, psiki jest, taki jest. No. A patrz, a ja, ja, ja nie mam alergii, a takie oczka zaczerwieni. Jak to a się Nie, mówi? wyglądasz bardzo Nie, Tak się mówi, jakie to są... A oczka kaprawe. Kopra. To nie te, prawa to chyba inaczej wyglądają. Ty wyglądasz bardzo dobrze, wszystko tu gra. Tam, Mówimy państwu, tak Golomko, to wygląda. Justyna Golonko, Paweł Zieliński, Paweł już za chwilę ze skrótem informacji. Justyna z informacjami. Dobrymi informacjami, mogę tak powiedzieć? No Zawsze tak, bo zastanawialiśmy się z redaktorem Zielińskim nie tak dawno, jak długo będzie obowiązywał program CPN. I to wiemy. ja wam mówię, że już coś wiemy, bo wiemy, że ulga dla kierowców została przedłużona. Minister Finansów i Gospodarki zdecydował o przedłużeniu obniżenia stawek VAT. i aktyzy. Do majówki. Nie, do 15 maja, no, czyli bardzo dobre informacje. U, już widzę tu zadowolenie i dobrze, widzę, że jakieś wyprawy się szykują. To jest taka informacja dobra, ale z drugiej strony wiadomo z czego wynika. Wynika z tego, że utrzymują się, utrzymuje się niestabilna sytuacja na rynkach paliw spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie. Tak, Ministerstwo Finansów napisało w tym swoim komunikacie. Rząd zakłada oczywiście, że rozwiązania te mają charakter czasowy. A jeśli spojrzymy na te stawki maksymalne na dzisiaj, bo to mhm. właśnie ten CPN, on został przedłużony, czyli ciągle będziemy podawać te stawki maksymalne. Maksymalna cena paliw ciekłych na stacjach dziś wyniesie za litr benzyny 95, nie więcej niż 6,21 zł, benzyna 98, 6,72 zł, a oleju napędowego 7 ,2 zł. 12 groszy, czyli więcej, jeżeli spojrzymy, wszystko jest wyżej notowane. Chyba o dyche, nie? Olej napędowy. O 10, 10 groszy, tak. Także tak, spora podwyżka, tak to wygląda. A jeśli jeszcze tylko powiem o tych Proszę. cenach ropy na koniec, bo nie najlepsza informacja, ropa Brent kosztuje 97 dolarów i niestety drożeje. z racji tej mm. niestabilnej sytuacji. Mm -hmm. No dobrze. A czy ja spoglądam na kolegów, którzy tankują olej napędowy? Czy to prawda, że cena. z Będę mówił kolokwialnie, cena zwykłej ropy i tej droższej premium jest, w takiej sam jest ta taka sama. Tego nie wiem, moi drogi. Sprawdzić to? Tak. A. tak. Znaczy, Chcecie, to, to ja wam powiem. To tak. nam powiem. Tak. Mhm. I dlatego na stacjach benzynowych, też jeśli chodzi o 95 mhm. premium, na tych dystrybutorach bardzo często jest taka karteczka nie, nieczynne. A Aha. wszystko jasne. Ja, a może pistolet po prostu nie działa? Na pewno tak no jest tak, właśnie. Tak, akurat też no, te się, się zdarza. Niech pan po, podjedzie do, do innego dystrybutora, dystrybu tak? A ja proszę pana. <grym> nie, nie, nie ropa. Nie ropa. 6:31. <grym> Paweł Zieliński. Ewakuacja na Poznańskich Naramowicach w nocy ponad 100 osób musiało opuścić swoje mieszkania z powodu uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych. Przyszła straż pożarna urządziła ewakuację. Krzyczali, żeby ewakuować się, bo jakieś problemy z gazem i tak dalej. Zabór z gazem już zakręcono. Nie wiadomo jednak, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Pakiet CPN, czyli pali ceny paliwa niżej przedłużone Stawki podatku VAT obniżone oraz akcyzy na benzynę i olej napędowe będą obowiązywały co najmniej do 15 maja. To oczywiście pochodna światowego kryzysu cen paliw, na którego przebieg nie mamy wpływu. Ceny maksymalne na dziś to 6,21 za 95 i 7,12 za diesla. Rosyjskie wątki i pytanie o polityczną odpowiedzialność afera giełdy zonda, krypto zatacza coraz szersze kręgi. To jest bardzo gruba sprawa. Opozycja, pan prezydent, zawiedli Polaków. A opozycja twierdzi, że służby wiedziały o nieprawidłowościach, ale nic nie zrobiły. Przecież państwo ma działać również prewencyjnie. Na liczniku ponad 280 milionów złotych, a kwota stale rośnie. Mimo zakończenia transmisji nadal wpłacane są pieniądze na zbiórkę Łatwoganga. Ogromna moc drzemie w internecie. Pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz fundacji Cancer Fighters. Choć do rozpoczęcia egzaminów dojrzałości pozostało jeszcze kilka dni, maturzyści już teraz walczą o indeksy zagranicznych uczelni. Rozpoczęły się międzynarodowe matury. Wczoraj była pierwsza część z języka polskiego, dziś jego druga część. Jest rzeczywiście ogólnie biorąc cięższa. Radiowa Jedynka trzyma kciuki za wszystkich zdających. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. Ja najmocniej Państwa przepraszam za tę spontaniczną reakcję, ale ja zawsze tak reaguję, bo to już tradycją stało się. Szanowni Państwo, kiedy reakcję jest, jest akurat y, sezon naturalny, On zawsze mówi tę swoją formułkę, która przynosi szczęście. No bo zawsze trzymam kciuki. Bardzo jeszcze raz, proszę. No. Radiowa jedynka, trzymam kciuki I za wszystkich zdających. Świetnie. No dobrze, a gdyby oni mhm. mieli taki test z gramatyki, jaki jest feminatyw od słowa Baca? O. O. o. o. o. o. Dzień dobry to był Piotr z Wrocławia ja dzwonię odnośnie feminatywu do słowa bacan. Moim zdaniem jest ten baca i ta baca, proste. Hmm? No to może jest, jest za Ta bacówka, to nie. no to już bacówka się pojawiła i w, w ustach kolegów naszych z Zaszyby pana Piotra Bacina? Bacina? Nie. Bacina, nie. Nie, no to ja bym krakowskim targiem, niebawem się surówka pojawi, to w takim razie ja bym zrobił tak, ta baca rzeczywiście, a ten bac. Ten bac? No tak, no skoro no się język... Ja myślę, że spod hala zaraz się telefony rozdzwonią. Bardzo proszę 22 139 22 02. Dzięki wielkie. Dzięki Paweł Zieliński. Szanowni Państwo, już za chwilę będziemy sprawdzać właśnie na czym polega ten kurs na bac jakie cechy trzeba mieć, żeby bacą zostać, A teraz, no właśnie, bo też o tym wspominałem, o tych przymrozkach, które i wczoraj, i dziś, i jutro dadzą się we znaki sadownikom i oni już liczą swoje straty. Zastanawiałem się, czy jest jakiś sposób, żeby jakoś te straty zminimalizować. Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o zabezpieczenie drzew owocowych przed przymrozkami, jeśli są kwiaty albo pąki, żeby nie omarzły, to kiedyś sadownicy palili w sadzie mokre drzewo i do wniska wkładali mokre gałęzie, aby się wytworzył dym. I dym super zabezpieczał przed przymrozkami, tylko teraz nie wolno pewnie, bo to CO2. Ostrawiam. Krzysztof Zianowalbeskiego. Panie Krzysztofie, mam dobrą wiadomość. Można. Można na portalu Sadownik czy tam Sadownik może palić ogniska w sadzie w celu ochrony drzew przed przymrozkami, bo to jest tradycyjna i dopuszczalna metoda tak zwanego odymiania, Aby to było legalne, bezpieczne, należy zachować oczywiście środki ostrożności. Nie palić w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nie spalać odpadów, ale to jest chyba normalne, tak? Oczywiste. Tylko gałęzie i drewno. Co bardzo ważne, w odległości mniejszej niż 100 metrów od nie można palić. Wiemy, że w niektórych lasach, na przykład w Lasach Rubelczyzny trzeci stopień zagrożenia pożarowego, bo tak sucho. No i co? Czy dziś odrobinę deszczu? No dobrze, no będzie trochę gdzieś tam. No gdzie? Na Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz, poza tym sporo słońca. Maksymalnie nawet 14 stopni pokażą termometry na zachodzie. Na Suwalszczyźnie najchłodniej 8, 9. To jest Polski Radio. Program pierwszy, to są sygnały dnia 6.35. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się. 28 kwietnia, kalendarz jedynki. Zaczęłam pisać dla siebie jako dla aktorki monologii, stąd się w ogóle wzięło moje pisanie. Właściwie wzięło się z radia, dlatego że w Lublinie, kiedy byłam spikerką, wszystko szło na żywo, no i jak z góry było wiadomo, że za godzinę, powiedzmy, będzie dziura, musi coś iść. To dyrekcja się do mnie zwracała i mówiła, słuchaj, napisz tam jakieś takie główstewko, jakiś kawałeczek taki, wiesz, jak po ulicy chodzisz. W 2010 roku zmarła Stefania Grodzieńska, pisarka, aktorka estradowa i teatralna, satyryczka. Przesłanie Konstytucji 3 maja trwało niezmiennie w pamięci Polaków. Obecnie jej rocznica stała się znów świętem państwowym. Rok 1990. W życie weszła ustawa znosząca, obchodzone 22 lipca, Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W jego miejsce przywrócono Święto Narodowe 3 maja. Dwa lata od zakończenia II wojny światowej i ten człowiek w ówczesnym świecie, no, zbyt odległym od jakiejś podróży, prawda, buduje swoją najsławniejszą tratwę. Tak, ta wyprawa go wypromowała i to była rzecz właściwie wtedy niesłychana. W 1947 roku norweski podróżnik Thur Heyerdal na tratwie Kontiki rozpoczął wyprawę z Peru przez Ocean Spokojny. Kontiki przebyła 4300 mil morskich i dotarła do wysp Tuamotu. Głównym kierunkiem... I zamysłem Hitlera, jeżeli chodzi o właśnie stworzenie tej przestrzeni życiowej, tego Lebensraumu, był wschód. Jak powiedział w 1932 roku na tajnym, ale później w archiwach znalezionym zebraniu elity partyjnej mówił, naszym poligonem doświadczalnym jest wschód. Tam powstanie nowy porządek. W 1939 roku w trakcie przemówienia w Reichstagu Adolf Hitler otwarcie ogłosił plany pozyskania przez Niemcy przestrzeni życiowej na wschodzie. W Paryżu uwagę zwracały nie tyle eksponaty, co przede wszystkim wszechobecny nowy styl. Była to wygładzona wersja kubizmu. Świat odchodził od krzywizn zakrętasów i ornamentów w stylu Art Nouveau. W 1925 roku w Paryżu rozpoczęła się międzynarodowa wystawa sztuki dekoracyjnej i wzornictwa. Od jej francuskiej nazwy pochodzi określenie stylu Art Deco. Reformy Grabskiego się udały, chociaż wychodzenie z inflacji zawsze dzieje się kosztem pogorszenia koniunktury, wzrostu bezrobocia. Rok 1924. Powołanie Banku Polskiego rozpoczęło reformę walutową autorstwa premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia i jesteśmy wciąż na tropie feminatywu do słowa baca, bo już za chwilę będziemy w takiej bacówce na podchalu. Sprawdzimy, na czym taki kurs polega, właśnie co trzeba mieć, żeby bacą zostać. No i nasz słuchacz, pan Piotr, w tej sprawie. Jeśli chodzi o feminatyw od słowa baca, to może dobry by było bacessa, tak jak jest steward i stewardess zrobił mi pan dzień, panie Piotrze. Bacessa. Jak będzie. Zdjęcia. wieki mnie znał Siedzimy tu Godziny pół Zahaczyłeś prawie od ślub Wybacz chłopcze Gdy się tak uśmiecham 22-139-22-02 To może pani tak bacówna! Niech się wydaje, że to nawet jest ładnie. Że bacówna? Nie, tutaj muszę zaprotestować. Bacówna to zdecydowanie córka bacy. Program pierwszy Polskiego Radia. No i zajrzymy teraz do takiej bacówki w Nowym Targu, bo sezon trwa pół roku, no ale ta praca wymaga uważności przez 24 godziny na dobę. To do uwaga do tych, którzy są ewentualnie zainteresowani. No z jednej strony bacowie narzekają, że nie ma chętnych do roboty, a z drugiej kolejny kurs na bacę i na Juhasa. Organizowane przez Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wymagane jest już pewne doświadczenie, no ale liczy się chęć poszerzenia swoich umiejętności, choćby o podstawy rachunkowości czy marketingu. Najważniejsze jednak pozostają zajęcia praktyczne. Tętnowski Florian. Prawda jest gotowa. Po prostu białko wyszło na wierzch. Michał Kało. A pan to jest skąd? Zakopanego. Co pana skłoniło do tego, żeby przyjść na kurs? Nie wiem. <głos> <głos> Żona? <głos> Żona czy spontanicznie? Spontaniczność. Gdzie pan nabierał tych pierwszych szlifów? U siebie taką sobie budkę otwarłem i tam robiliśmy pokazy wyrobo-oscypka. To może pan tutaj bardziej wygadany? No. Pan skąd <głos> Na jaki temat? Jak się pan nazywa? Łukasz Wójciak. Ze A jak panu idzie na tym kursie? No i dobrze. Takiego najmniejszego tego oscypka pan będzie. Miał? <głos> Takiego mi dalej. z <głos> Teraz tego mojego czasu zrobić dużego Z Krakowa nie przyjdzie, nie będzie lepiej. Podobno chcieliby, tylko nie przyjmują na kurs bez doświadczenia. Edyta Wójciak. A jak jest pani w tym męskim świecie? Dobrze. Radzi sobie pani? No trzeba sobie jakoś radzić. To pani rządzi na bacówce czy mąż? Pół na pół. <głos> Czyli dogadujecie się? Dogadujemy się, tak. Sabina Cygan, Nowopolska Szkoła Gościnności w Myśleńcach. Nadal w większości są to mężczyźni, natomiast z roku na rok kobiet przybywa. W zeszłym roku kurs ukończyło 7 kobiet, na 40 uczestników, tym jedna kobieta to był bacamistrz, czyli ten najwyższy stopień, który można zdobyć w tym zawodzie. Jest to ogromny sukces. Anna Gruszka, bacamistrz z dzianisza. Ja mam na imię Monika Gromada, jestem ze zębu i ja już skończyłam kurs Juhasa. Teraz robię taki następny etap, że tak powiem bacę. Jeden z moich kolegów powiedział mi ostatnio, że jeden z baców na Podhalu zaproponował mu Juhasowanie za 30 tysięcy złotych na czas sezonu. Na sezon. To jest taka standardowa stawka? No, można powiedzieć, że ja pytam stawki, dla kolegi. Wiem, y, można <śmiech> powiedzieć tak, że stawki się tak y, zacynają, bo to jest słuchajcie, Musimy sobie zdawać sprawę ze y, osoby nowe, które przychodzą, dopiero też się uczą. To nie jest tak, że oważnie sekret delować, gdzie się będzie i, i, i będzie nie. to to są niektóre takie, nie wiem, rzeczy, które można y, nie wiem, czy zagnać. To idzie łatwiej z tym, a jak tak nie wiem, poleci zatem i owcami to ci się sieciowo zejdą i będzie sego za nie zamienie, więc to będzie gdzie to jest robota cięzyjca jest, ten, no nie? Trzeba go nauczyć, to jest doj, te pierwsze dojenia, które są teraz właśnie, bacowie syćka przechodzą, to no. bolą ręce. Taka praca, której nie należy romantyzować. A może trochę jednak? Trochę tak, na pewno jest to, jest to spędzanie czasu na łonie natury. No to samo w sobie jest romantyczne, natomiast nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że to jest osoba, to która, jest tak, która sobie leży na łące ze zbyłem trawy. To jest ciężka fizyczna praca. Ciężka fizyczna robota z Bacami i juchasami spotkała się Magdalena z Zbylud-Wiśniewska i, i taka, taka sugestia, może by tak wszystko to rzucić w diabły i zamienić właśnie, żeby nie robić na hali czy w biurze, tylko wyjechać na hale. 30 tysięcy złotych za sezon to jest dużo czy mało? A za chwilę przyjdzie ten, co z Krakowa nie chciał tam <śmiech> w Nowym Targu. Ale w Warszawie już tak chce i całkiem dobrze mu Może dziś jest tak, że ma czasu trwać szybko Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 12 minut, godzina siódma, to przypomnijmy sobie słowa pana kandydata. Z Krakowa nie przyjdzie, nie będzie robił. Z Krakowa nie przyjdzie, nie będzie robił. Nie. O Scypków. Nie zabieramy w tutaj pracy. Ale pan z Krakowa przyszedł. Tak, ale miałem spotkałem się z czymś takim, jak tutaj przyjechałem do Warszawy, Aha. że niektórzy jak dowiedzieli się, że jestem z Krakowa, to z, z, takim, z taką wielką radością mi odpowiedzieli, Aha. że wow, góral. Aha. Tak, tak, sobie tutaj myślicie w Warszawie. Znaczy nie, a jednak jest całkiem, jest jeszcze kawałek, wiesz, od Krakowa do gór. Nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora. No to My już mamy świadomość, wiesz. że w Ta, tak nie Tak samo się jak oscypki. Romka czy Jarka nie pytamy o to, jak łowi ryby nad morzem, tak samo mnie o oscypki też niekoniecznie. O właśnie, a proszę pana, to będzie suplement do wczorajszego wydania. Mhm. Cudze chwalić się swego? Nie, znacie. Tak, pan tak chwalił to niemieckie muzeum. Niemieckie? Pamięta pan. To brzmi jak akt oskarżenia. Szwajne muzeum. To brzmi muzeum. jak coś, z czego się będę mówił. Szwajne wrzał. muzeum. Mówiłem o, ja to był, ja y, krytykowałem to muzeum, dlatego że hmm. było to muzeum świni, które serwowało wieprzowinę i ja byłem bardzo przeciwny temu, żeby zjadać eksponaty. Panowie redaktorzy, zapraszam do wieprza koło Andrzejowa. My też mamy muzeum świni, także schabowe czekają. Piękne Muzeum Świni z piękną tabliczką powitalną na wejściu. To ja się wycofuję z tego, z czego się wcześniej tak. wycofałem. Akurat to, to jest bardzo dobre. Muzeum i na pewno wszystko jest pyszne i świetne. Muzeum Świni w Wieprzu, to jest No I to jeszcze ma w ogóle sens, a nie jakiś Stuttgart. Pewnie, bardzo tak. dziękuję za ten telefon. Skoro by tak kulinarnie mhm. już to tym, bardziej, że majówka, tym bardziej, że szukujemy mhm. się do majówki. To jest e, czas wysokokaloryczny, mówiąc delikatnie, a ja natknąłem się dziś na artykuł na portalu BBC o tym, że nasze nastawienie wobec jedzenia wpływa na to, jak bardzo od tego jedzenia tyjemy. Mhm. Zaskakujące badanie. E, polegało ono na tym, że zespół kierowany przez panie Alie Krum, psycholożkę z Uniwersytetu Stanforda w USA, wykazał, że jeżeli e, badani Mhm. myśleli, że piją wysokokaloryczny koktajl, a tak mhm. naprawdę był on miał mniej kalorii, to ci badani później um, mieli, mieli zaobserwowali takie um, znacznie ostrzejszy spadek poziomu greliny. Ja szukałem tego zdania, Aha. dlatego tak mnie zatkało. Chodzi o to, że hormon głodu, który pobudza apetyt i, i zwykle rośnie, spadał szybciej, jeżeli myśleliśmy, że rzeczywiście ten koktajl był wysokokaloryczny. Więc musimy się oszukiwać nawzajem. I na Czyli majówkę, jeśli... rada na majówkę jest taka, że musimy kupić na przykład niskokaloryczne parówki, takie droślinne i zapakować je w opakowanie takiego, takich kiełbas XXL z podwójnym boczkiem i wtedy będziemy chudli. Jak pan kiedyś niskokaloryczne parówki roślinne? Zdarzało osienne? mi się. I? No nie wiem, czy się uda oszukać. Tak jak Bismarck swego czasu mówił, już nie pamiętam, czy... Trzeba będzie bardzo mocno przekonywać tego małżonka. Mhm. Że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się. Nie, czy to dotyczy także parówek roślinnych? Chyba niekoniecznie. Jedynka. Polskie Radio. Za 8 minut godzina 7, o 7.15. Nasz gość? Były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar. Zapraszam, Karol Sur. Back against the ball, against the ball, against the ball, that's how it felt with you. Mm -hmm. One weekend in Portland, you weren't even my girlfriend. We were walking and talking, and somebody said, Let's get tattoos together something to remember if it's way too soon oh well whatever give me shapes and letters if it's not forever then at least we'll have tattoos together mm -hmm. I saw you naked mm -hmm. yeah. I could never love nobody else, nobody has to play I love you baby mm -hmm. Mm -hmm. One weekend, no sleeping You weren't even my girlfriend yeah. We were kissing, like real kissing Then somebody said, let's get Could I save i've been hoping praying we last forever. Because there's nothing better than you and my tattoos together, something to remember. If it's way too soon, go whatever. Give me shapes and letters if it's not forever, then at least we'll have tattoos together. Polski radio, program pierwszy sygnały dnia. Wracamy po siódmej.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Poważne utrudnienia na ekspresowej ósemce na Mazowszu, na północnej obwodnicy Warszawy. Pomiędzy węzłami Zielonka a Marki doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i na drugim kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku zachodnim. Już teraz obserwujemy na tym fragmencie kilkukilometrowy korek. Zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Duże spowolnienia utrzymują się także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 75 przed Nowym Sączem od strony Brzeska. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku ciężarówki i samochodu osobowego na drodze krajowej nr 25 w Wielkopolsce, na odcinku międzybusz Antonin w miejscowości Pawłów, obowiązuje ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 338. A teraz województwo pomorskie i wypadek w Malborku na drodze krajowej nr 55. Na kilometrze 24 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Mamy informację, że jedna osoba została tam poszkodowana. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku północnym, jak i w stronę południa. I ten fragment należy omijać ulicami Malborka i pobliskimi trasami lokalnymi. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.